Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział ósmy. A gdy stępował z góry, szedł za nim lud wielki. A oto trędowaty przyszedłszy pokłonił mu się, mówiąc Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz oczyszczony jest trąd jego. Wtedy mu rzekł Jezus, patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukasz się kapłanowi i ofiaruj dar On, który przykazał Mojżesz na świadectwo przeciwko Nim. A gdy Jezus wszedł do Kapernaum, przyszedł do Niego setnik, prosząc Go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu powietrzem ruszony i ciężko się trapi. I rzekł mu Jezus, ja przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale tylko rzecz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. ci i ja człowiek pod mocą innego, mający pod sobą żołnierze. I mówię temu idź, a idzie, a drugiemu przyjdź, a przychodzi.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 i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ale synowie Królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus setnikowi. Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie. I uzdrowiony jest sługa Jego onejże godziny. A gdy Jezus przyszedł do domu Piotrowego, ujrzał świekrę jego leżącą na łożu i mającą gorączkę. I dotknął się ręki jej i opuściła ją gorączka i wstała, a posługiwała im. A gdy był wieczór, przywiedli do niego wiele opętanych i wyganiał duchy słowem i wszystkie, którzy się źle mieli, uzdrawiał. Aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza, proroka, mówiącego On nie mocy nasze nasie wziął, a choroby nasze nosił. A widząc Jezus, wielki lud około siebie, kazał się przeprawić na drugą stronę morza. Wtedy przystąpiwszy niektóry z nauczonych w piśmie, rzekł mu Mistrzu, pójdę za tobą gdziekolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus Liszki mają jamy a ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. A drugi z uczniów jego rzekł mu, panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrześć ojca mego. Ale mu Jezus rzekł, pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje. A gdy on wstąpił w łódź, wstąpili za nim i uczniowie jego. A oto się wzruszenie wielkie stało na morzu, tak, iż się łódź wałami okrywała, a on spał. A przystąpiwszy uczniowie jego obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj nas, giniemy! I rzekł do nich: Przedżeście bojaźliwi, o małowierni. Tedy wstawszy, zgromił wiatry i morze, i stało się uciszenie wielkie. A ludzie się dziwowali, mówiąc: Jakiż to jest ten, że mu i wiatry, i morze posłuszne są? A gdy się on przewiózł na drugą stronę do krainy gier zabierzeli mu dwaj opętani z grobów wychodzący, bardzo okrutni, tak iż nie mógł nikt przechodzić oną drogą. A oto zakrzyknęli, mówiąc, Cóż my z tobą mamy, Jezusie Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? I była daleko od nich trzoda wielka świni, pasących się. Tedy go diabli prosili, mówiąc: Jeźli nas wyganiasz, dopuść nam wnieść w trzodę tych świni. I rzekł im: Idźcie. A oni wyszedłszy, weszli w one trzodę świni, a oto porwawszy się ona, wszystka trzoda świni z przykra wpadła w morze, i pozdychały w wodach. Lecz pasterze uciekli a poszedłszy do miasta opowiedzieli wszystko i to, co się z onymi opętanymi stało. A oto wszystko miasto wyszło przeciwko Jezusowi, a ujrzawszy go, prosili, aby z ich granic odszedł.